Kolejny urywek Słowa Bożego, Pisu do Rzymian z 5 rozdziału, od 3 wiersza do 11. A nie tylko to, lubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany, Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód i miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego, a nie tylko to, lecz lubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. kilka Zdań co do wiersza. Drugiego chodzi mi o to zdanie, chlubimy się, nadzieją, chwały Bożej. Innymi słowy, cieszymy się z tego, że będziemy w niebie tam wszystko. To też miała na myśli apostoł Paweł, kiedy mówił, że śmierć jest zyskiem. I rostać rozstać się z życiem i być z Chrystusem. Chlubić się to jest cieszyć się, czy też podziwiać to, tę rzecz. Można chlubić się może swoimi zdolnościami, może siłą, może młodzi się chlubią smartfonami, starymi samochodami, ale wszyscy możemy chlubić się właśnie Tą chwałą. Tym, że właśnie tam będziemy w niebie. I to też może y, y, warto przy tej okazji wspomnieć, y, że jest parę osób, które albo były już w niebie za życia, y, albo też doświadczyły nieba będąc na ziemi. I na pewno do takich osób należał Mojżesz, który był w tej obecności Boga na górze przez 40 dni i nocy tam był ten obłok, ta chwała Boża i rozmawiał z Bogiem. Był na ziemi, ale jednak był w niebie. Też taką osobą był Izajasz, który miał wizję tronu Bożego. Widział tron, widział te serafy, które zasłaniały się skrzydłami, które wołały święty, święty, święty na pewno także apostoł Paweł, który opisuje ten, to zdarzenie w 12 rozdziale drugiego listu do Koryntian, który mówił tak jakby o kimś, ale jednak to później widać, że to jest o nim samym, że czy to był w ciele, czy poza ciałem, to tego nie wiedział, czy nie był pewien, ale był w raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego klubić się będę. Być w raju, widzieć to, jak tam jest, widzieć Pana i wrócić na Ziemię. Niezwykłe przeżycie. Na pewno też taką osobą był Jan, który był, był na wyspie Patmos, a więc jego ciało było w więzieniu, ale jednak miał tę wizję. Też był w obecności Boga. I to opisał w księdze Objawienia. A więc tutaj kilkanaście lat po tym zdarzeniu, o którym przed chwilką wspomniałem, w drugim liście do Koryntian, apostoł pisał do Rzymian. To znaczy, że on, dla niego ta nadzieja chwały nie była tylko e, nauką, czy m, tym, w co wierzył, że kiedyś tak będzie, ale on sam to też e, już dane mogło to przeżyć. A więc cieszył się, że tam będzie zbawiony. I dalsze wiersze. E, Tutaj tak jakby troszeczkę temat się zmienia, bo schodzi na ziemię i mówi, że chlubimy się z ucisków. Tutaj to słowo wskazuje na, na prasę, nie chodzi o gazety, tylko o ściskanie. E, taka prasa, która coś e, po prostu miażdży. E, tak jak prasa drukarska na przykład, która wyciska litery na papierze a więc lubimy się z ucisków lubimy się z tego, że Bóg nas zgniata jak się można z tego chlubić? zawsze byśmy powiedzieli jest nam ciężko, albo wstyd albo chcielibyśmy od tego uciec ale tu czytamy, lubimy się czyli znowu cieszymy się z tego, że coś nas zgniecie tu czytamy wiedząc Czyli ta świadomość powoduje to, że to rodzi cierpliwość. Albo też wytrwałość, inne słowo. Czyli nie tyle cieszymy się z tego, że odczuwamy jakiś ból czy ciężar, ale raczej ze skutków, które on przynosi. A to jest cierpliwość. Każdy z nas chciałby być cierpliwy, no ale tego nie odbiera się po prostu jak prezentu na urodziny. Tylko to trzeba wypracować, a to właściwie Bóg pracuje nad nami, dając nam te różne nieprzyjemności czy trudności w życiu. I dalej ta cierpliwość rodzi doświadczenie. W angielskie tłumaczenie mówi charakter. Oryginał bardziej wskazuje na słowo próba. Tutaj to należy tak rozumieć, że jeśli coś jest dobrze sprawdzone, albo tak jak złoto dobrze przetopione, to ma wysoką próbę, czyli jest czyste. Nie ma zanieczyszczeń, albo ma ich bardzo mało. To znaczy, że jeśli w długim czasie ktoś cierpi, to po prostu to go oczyszcza. Tak jak czytamy o wierze w liście Piotra, która jest cenniejsza niż złoto wypróbowana. Wiara też musi być próbowana. A więc cierpienia rodzą w długim czasie cierpliwość, a ta znowu powoduje w nas wypróbowanie. Zmienia nasz charakter. I tu czytamy, że to też prowadzi do nadziei. To znaczy, że właściwie normalnie to by człowiek zwątpił, jeśli długo cierpi. Ale widzimy, że Człowiek Boży uczy się, że jednak to pochodzi z ręki Boga. To znaczy, że nie jest to bezcelowe i jest to pod kontrolą. Warto też zauważyć, że chlubimy się nadzieją chwały, a tutaj te cierpienia także prowadzą do nadziei. A więc przez wiarę czekamy na to, że będziemy w niebie, a, a cierpienia przygotowują nas do tego, aby tam być. Bo tu czytamy, że nadzieja nie zawodzi, czyli to, że to z ręki Boga pochodzi, to nie jest rzeczywiście daremne. Tak jak czytamy, nieumyślnie zasnuca synów ludzkich w Księdze Trenu. I tu znowu jest ten wniosek, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Czyli y, będziemy w niebie, bo Bóg nas kocha i cierpimy, bo Bóg nas kocha. A to wszystko y, i tak prowadzi nas tam do nieba. Jest to y, taki skondensowany fragment Słowa Bożego, który właściwie argumentuje, że y, Także te życiowe trudności, może prześladowania ze względu na wiarę, niczego nam nie zabierają, a wręcz odwrotnie są dla nas błogosławieństwem. W dziejach apostolskich widzieliśmy nieraz uczniów gdy byli z jakiegoś powodu prześladowani i ten powód był zawsze powodem do chluby, bo był związany ze służbą dla Boga. I oni cieszyli się, że byli godni uznany, być uznanymi, aby znosić cierpienia dla imienia Jego. Piotr, apostoł w swoim liście pierwszym, też do tego się odnosi między innymi. I list Piotra 2,20 mówi, bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc cierpliwie znosicie choćby was i pięściami bito, lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się to Bogu. I tak właśnie jest, że przychodzi też czas i był już czas historii i przyjdzie, że niektórzy zabijając chrześcijan będą myśleć, że Bogu służbę czynią i taki czas w zależności od tego jakie są okoliczności był już, ale też i będzie i też Piotr mówi, jest jest też cały czas oczywiście, ale mówię tu o naszej szerokości geograficznej w Polsce, że też to kiedyś wróci. Lepiej bowiem, to jest 3,17, pierwszy list Piotra, 3,17. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boża, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. Więc jako wierzący jesteśmy w ciele, pielgrzymujemy w ciele. I są rzeczy, które czynimy dla Pana i za to jesteśmy prześladowani. I są też rzeczy, które czynimy, bo w jakiś sposób lekkomyślnie kroczymy przez ten świat. I też wtedy świat ma na nas rózgę. Mówi o tym m.in. Rzymian XIII rozdział, że mamy być poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi, albo mamy być poddani władzy, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. I ta władza ma różnego rodzaju środki korygowania zachowań tak żeby one były prawidłowe. I my musimy pamiętać, że naszą władzą jest niebo. I właśnie odnosząc się do tego w Rzymian 5.3 i 5.2, czyli, że chlubimy się nadzieją chwały Boga, jak już wiemy, nadzieja to jest więcej niż pewność, i chlubimy się nadzieją chwały Boga, a nie tylko to, lubimy się też uciskami, to są rzeczy głęboko powiązane. I właśnie Piotr, drugi list Piotra, pierwszy rozdział 1.4 zwraca na to uwagę, żebyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy uczestnikami boskiej natury, jako wierzący. To jest powiedziane, przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek porządliwości jest na świecie. I jedną z takich obietnic jest to, że jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa, będzie zbawiony i będzie narodzony na nowo przez to, że staje się dzieckiem Bożym. Stając się dzieckiem Bożym stajemy się uczestnikami boskiej natury. Mamy tą boską naturę przebywając jeszcze tutaj w tym skażonym otoczeniu. I też potwierdza to właśnie tą zasadę, że chlubimy się nadzieją chwały Boga. Fakt, że my już jesteśmy osadzeni w okręgach niebieskich i między innymi Liza Efezjan wielokrotnie o tym wspomina. Ja przeczytam tylko jedno miejsce. Efezjan 2,6 i razem z Nim wskrzesił, i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich, w Chrystusie Jezusie. Każdy wierzący, choć znajduje się jeszcze na ziemi w ciele, to równocześnie znajduje się w okręgach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Więc jeżeli oceniamy coś, to zawsze pamiętajmy, że mamy oceniać to z punktu widzenia tego, kim jesteśmy. Czyli nadzieja chwały Bożej. Częścią jesteśmy boskiej natury i też jesteśmy osadzeni w okręgach niebieskich, niebiańskich, czyli mamy na wszystko patrzeć z perspektywy nieba, a nie z perspektywy ziemi. I to też związane jest z tym, że jesteśmy częścią nowego stworzenia. Mówi o tym drugi list do Koryntian piąty, rozdział 17, wiersz. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Więc jesteśmy częścią właśnie nowego stworzenia. Nie tego starego. Jeszcze tutaj jeśli, można tak powiedzieć, chodzimy jako ambasadorowie Boga pośród tego starego stworzenia, po tej starej ziemi, po nad nami jest stare niebo, ale naszym domem jest nowe niebo, nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość. I właśnie lubimy się tym. My jesteśmy częścią, możemy się tym chwalić. To nie jest oparte na naszych zasługach. To jest oparte na Bogu. Mamy podstawy do chwalenia się. Możemy każdemu powiedzieć, że... On też może stać się częścią nowego stworzenia, jeśli uwierzy w Pana Jezusa. I że to jest wspaniałe, że to nie jest coś, czego mamy się tutaj obawiać. A nie tylko to, lubimy się też uciskami i to jest praktyczna konsekwencja tego, że ludzie nas nie rozumieją. Pan Jezus powiedział, że przyszedł rzucić ogień na ziemię, że przyszedł rzucić miecz, gdzie będzie dwóch podzielonych z trzema, Ojciec przeciwko synowi, matka przeciwko córce, teściowa przeciwko synowej. Po prostu Słowo Boże potwierdza, że Ewangelia wywołuje bardzo, bardzo ostrą reakcję. I ci ludzie nie mogą uderzyć w Boga, bo nie da rady tego zrobić, ale mogą uderzyć w ambasadorów. Jeżeli dostajesz w policzek lub w jakikolwiek inny sposób prześladowany jesteś przez to, że powiedziałeś komuś, że Pan Jezus go kocha, to jest to chwała u Boga. I jest taki gangster w okolicy były, który jest znany z tego, że on uwierzył w Pana Jezusa, był bardzo znanym bandytą we Wrocławiu, Teraz jeździ po więzieniach i głosi Ewangelię. Nie jest to brat, który ma bardzo głębokie poznanie, ale zrozumiał podstawową rzecz, że Pan Jezus go kocha i że On jest częścią nowego stworzenia, że uwierzył w Pana Jezusa i to wystarczy, by być częścią nieba. I ten wierzący opowiadał swoje świadectwo, że usłyszał na spaceraku w więzieniu, że Bóg go kocha, i on tego, który mu to powiedział, zmasakrował tak, że bez przytomności zanim zareagowały służby więzienne, tamten upadł. Tamten ostatnimi resztkami sił powiedział i tak musisz wiedzieć, że Pan Jezus cię kocha. I on oczywiście za ten czyn został dany do izolatki i był sam na sam ze słowami Jezus cię kocha. I my właśnie składając świadectwo yy, musimy wiedzieć, że czasami to, że ten ktoś w nas uderzy, w jakiś sposób nas zlekceważy, w jakiś sposób zrobi nam krzywdę, czy też pomyśli o nas źle w związku z głoszoną Ewangelią, czy z tego, że przyznajesz się w ogóle do Jezusa, nawet jeśli nie dojdziesz do Ewangelii, to to jest bardzo silna praca w jego sumieniu i cierpliwie możemy czekać tego owocu. Nie tylko w nas, ale w tych osobach, które tutaj są częścią tych ucisków, jako ci, którzy ten ucisk wywierają, mają dopuszczone do tego, żeby chrześcijanom robić krzywdę. i trzeci wiersz razem ze sobą jakby są połączone i współpracują bo bez łaski nigdy byśmy się nie chlubili bo byśmy nie wiedzieli o tym, że jesteśmy zbawieni za darmo i nigdy ta chluba nie nasza, nasza nigdy nie miałaby też nadziei, ani chwały Bożej ale przede wszystkim to jest zasługa tego, że to właśnie Pan Jezus kiedy modlił się do Ojca, w 17 rozdziale Ewangelii Jana, w 24 wierszu powiedział Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem i aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Pan Jezus, On chciał, żebyśmy my oglądali chwałę Jego. Bez tego Bożego chcenia albo Chrystusowego chcenia, byśmy nigdy nie mogli oglądać Bożej chwały. I to dzięki Niemu mamy tę możliwość, że właśnie ta łaska stała się dla nas tak obfita, że możemy myśleć o niebie i że zobaczmy, słowo tutaj nie zaczyna się od ucisków ani od cierpliwości, ale zaczyna się właśnie od łaski chwały i od nadziei, które wierzący mają i tak jak właśnie list do Efezjan nam przedstawia, że jesteśmy w niebie i że nasze głowy są już jakbyśmy powiedzieli w domu Ojca, razem z Nim tam zakotwiczone i tam cieszymy się tą przyszłą chwałą, a to wszystko co tutaj na tej ziemi nas spotyka, wszystkie trudności, problemy, one są mniej ważne, bo cóż z tego choćby i kogoś spotkały trudności w jego życiu to i tak jego y, miejsce jest w niebie i ta chwała jeszcze będzie większa przez te uciski dlatego, że właśnie y, chlubimy się nadzieją chwały Bożej y, kiedy apostołowie będąc z Panem Jezusem na górze przemienienia, tak my to nazywamy potocznie kiedy właśnie wchodzili w obłok to widzieli Bożą chwałę na tyle, ile Bóg chciał im to pokazać i yy, właśnie, że Pan Jezus był przemieniony i Jego szaty były lśniąco yy, białe tak jak Ewangelia Łukasza nam mówi, że żaden farbiarz nie był w stanie tego wybielić yy, widzimy, że też widzieli tą chwałę, która będzie w tysiącletnim królestwie, który Pan Jezus będzie miał. Też inni 70 starszych z Izraela i też i razem z nimi, raczej oczywiście Mojżesz, Aaron i, i 70 z Izraela widziało Bożą chwałę. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, któryś rozdział o tym właśnie nam mówi, że, że właśnie, że Bóg pozwolił tym mężom też wejść i że widzieli to jakby szkliste niebo i ten tron i że dalej jest napisane i że nic im jakby widzi, widząc ten, tą, ten tron Boży Bóg im e, nic nie zrobił za to, że to widzieli Bóg pozwolił na to my e, teraz oczywiście jesteśmy żyjemy w oglądaniu czy nasze serce nasze tylko widzi, jest to wiara, oglądanie będzie później, I, ale Słowo Boże, które teraz nam otwiera oczy, serca naszego, powoduje to, że my coraz więcej pragniemy tego, żeby właśnie być w tej Bożej chwale. I wszelkie trudności, które na naszej drodze wiary są, powodują to, że chcemy być bliżej naszego Boga. I chociaż coraz więcej mogłoby stawać trudności, to jednak człowiek wiary, jest to taki człowiek, który nie przeszkadzają mu yy, też właśnie te uciski, które powodują, że muszą cier musimy cierpliwie na to czekać i doświadczenia, które są, powodują, że zawsze jest nadzieja. Widzimy, że yy, Drugi wiersz nam mówi lubimy się nadzieją chwały Bożej. A czwarty wiersz na koniec mówi doświadczenie zaś nadzieją. I ciągle, ciągle mamy tą pewność i radość tego, że nie staniemy w miejscu. Ludzie tego świata nie widzą żadnej nadziei i żadnego yy, choćby wyobraźmy sobie sytuację, że człowiek Jakiś mąż traci swoją własną żonę i on jest bez wiary, nie zna Boga. Jego życie, yy, jeśli oczywiście Bóg nie daruje mu łaski, to jest pogrążone w ciemności i w trudności, kiedy ją miłował i kochał i chciał, żeby jeszcze dłużej żyła, a ona w kwiecie swojego wieku zmarła. Taki człowiek bez Boga, nie ma radości i nie ma nadziei. Kiedy ludziom wiary ktokolwiek odchodzi, to jednak są doświadczenia, są trudności, ale jednak widzimy tą nadzieję, że Bóg powołuje nas do nieba i że wszystkie doświadczenia i trudności tam u Niego zostaną rozwiązane. Wszystkie łzy zostaną otarte Wszystkie trudności zostaną na Ziemi, a my wchodzimy do naszego Zbawiciela i zapomnimy o wszystkim, bo On sam yy, postawi nas przed sobą i yy, pokaże nam wszystkie te rzeczy, które żeśmy dobre zrobili, a wszystkie te złe, które żeśmy powinni zrobić, a żeśmy yy, znaczy się wszystkie te złe, które żeśmy może powiedzieć, zrobili, to jednak od nas. Yy, od nich uwolni, że już, że już dalej w chwale yy, w obecności naszego Boga nie będziemy w ogóle o tym myśleć to tym samym, po prostu, coraz większa ta chwała yy, będzie dla nas i jeszcze podsumowując tą moją myśl to jest tak, że jesteśmy w górze i schodzimy na dół Mimo to Bóg chce nas i doświadcza nas i daje nam uciski po to właśnie, abyśmy jeszcze bardziej wzrastali i byli podobni do Jezusa Chrystusa, który też zszedł z chwały Ojca, przeszedł przez wszystkie doświadczenia życia, od Betlejemu na Golgotę i właśnie przez śmierć wszedł do chwały. I tak jest życie chrześcijanina tutaj na ziemi. Pan Jezus dzisiaj jest odrzucony, niechciany, niezrozumiany i tak samo musi być z nami. I nie możemy być ludźmi, którzy, którym, którym będzie dobrze się w świecie żyło. cierpliwość, doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieję. Więc tutaj mamy głowę napakowaną bardzo częstą teorią. I teoria, jeśli jest dobra, to dobrze, że ją mamy. Natomiast jest ryzyko, że poznanie nadyma a miłość buduje. Te dwa składniki są ważne, żeby były razem. I Jeżeli pewnych rzeczy nie przeżyjemy osobiście, to możemy być oschli w stosunku do kogoś, to przez dane doświadczenia przechodzi, przechodził, lub też w jakiś sposób nie będziemy tego właściwie rozumieć. Dlatego Bóg chce, aby każdy z nas był uzdolniony do tego, żeby te wszystkie elementy harmonijnie tutaj współdziałały. Jeśli jeszcze nawiążemy do tego, że jako świadkowie Chrystusa chodzimy po tym świecie, to nie można nam przeoczyć tego, co Pan Jezus mówił w X rozdziale Mateusza. Pan Jezus wyraźnie powiedział od 27 wiersza, albo 26, Nie bójcie się ich. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w cichości, opowiadajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Czyli to, co nawet poznamy w swojej komorze, klęcząc, czytając Pismo Święte, czy też w rozmowie brat z bratem, albo na zebraniu, zgromadzeniu, to mamy to w sposób jawny później dystrybuować, rozpowszechniać. I bardzo ważny jest wiersz 28 i następny. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy, Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Czy nie sprzedają dwóch wróbli za pieniążek, a jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli waszego Ojca? Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się więc, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. Czy może być coś cenniejszego, że Pan Jezus z o nas uczyni? Słuchaj, ten o właśnie tutaj powiedział to i to o mnie. I nie bał się. I to jest bardzo ważne. Ludzie tego świata, choroby czy inne zdarzenia mogą zabić tylko ciało. Nie bój się. Nie bójcie się nie mogą zabić duszy. Mamy bać się tego, który i duszę i ciało może zatracić w piekielnym ogniu, czyli Boga. I jest taka zasada, że kto boi się Boga, nie boi się niczego innego. Kto nie boi się Boga, boi się wszystkiego innego. I te lęki różnego rodzaju są całkowicie sprzeczne z tym, czego właśnie nas tu uczy czwarty wiersz. Że cierpliwość wyrabia w nas to doświadczenie. Że widzimy, no już przechodziliśmy taką sytuację, taką, taką. Jedna trwała dłużej, druga krócej. Ale cały czas Pan Jezus jest koło mnie. Pan Jezus jest ze mną. Jestem częścią nieba i przechodzę przez to jako niebianin. I mam doświadczenie, że to wszystko jest zupełnie, w zupełnie żaden sposób nie dotykający spraw duszy i ducha. Że to najwyżej ciało ucierpi, które i tak się rozpadnie. Co za różnica w stosunku do wieczności. Czy to ciało będziesz miał w pięknym stanie przez 120 lat, czy przez 12 lat, czy przez 12 dni, czy przez inny okres. W porównaniu z wiecznością to jest w ogóle bezistotny epizod. Ważne jest, że pamiętać, że moja Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Weźmie nas do siebie. I właśnie z cierpliwością możemy czekać na Pana Jezusa, a doświadczenia pokazują, że ta nadzieja nie jest bezzasadna, bo Pan Jezus zawsze nawet w ciemną noc wywołuje pieśni pochwalne w naszych sercach. pierwszy, trzeciego i czwartego. Chciałem tylko powiedzieć, że w moim życiu pewnego razu w mojej firmie nastąpiły szereg wypadków, które dotknęły pracowników i wtedy pytałem się Pana, co to ma znaczyć, dlaczego tak się dzieje? I tylko chciałem powiedzieć właśnie, że doszłem do takiego wniosku skutek szukania tej odpowiedzi, że stałem się taką osobiście szczęśliwą osobą, że jestem tak niewielkim człowiekiem pośród tylu milionów ludzi, którym bardzo blisko Bóg się zajmuje. I doznałem takiej szczególnej radości w tym względzie. Ponadto chciałem też powiedzieć taki przykład. Yy, czytam akurat książkę Kucona Taylora I on przybył do tych Chin, gdzie ludzie mają tam takie yy, współczucie jeden drugiemu, że jak wiózł Chińczyka i Chińczyk wpadł do jakiegoś tam kanału i wołał rybaków, żeby go ratowali, to oni się pytali, a ile nam dasz? I tak długo się targowali, aż tamten w sumie utopił się. A byli bardzo blisko, no bo chodziło, że chciał, chcieli 20 dolarów, a hucn miał tylko 14. I nie pomogli mu, a kiedy go w końcu wyłowili, to już tamten umarł. Ale do czego zmierzam? W pewnym momencie ja chciałem tylko pokazać, jak ci Chińczycy byli, właśnie yy, mają serce do czegokolwiek. Yy, a ponadto w pewnym momencie gdzieś tam przechodził yy, z jednego miasta do drugiego yy, miał jakiś tam tragarzy chińskich, którzy ciągli jego jakieś tam bagaże yy, i tak się stało, że gdzieś tam w pewnym momencie yy, kazał chyba tam gdzieś przystanąć, a on coś poszedł zobaczyć czy coś, kiedy się wrócił nie było ani Chińczyków, ani bagaży po prostu mu ukradli te bagaże był to ostatnia, można powiedzieć, jakakolwiek jego deska ratunku. Ubrania, pieniądze, jakiekolwiek rzeczy osobiste. Wszystko, cokolwiek yy, zdołał tam zabrać do tych Chin, to stracił. I wszyscy misjonarze radzili mu, o, narzędzia chirurgiczne, jakieś tam leki miał. Yy, wszyscy misjonarze radzili mu, żeby oddać, yy, bo wiedział kto to był, nazwisko i tak dalej, to żeby oddać to go pod sąd po prostu. Ale wiedział też o tym, że, że po prostu kiedy odda go pod sąd, no to na pewno go skażą i toż surowo i będzie tam może, nie wiem, wiele lat siedział w więzieniu za takie coś. A jednak on modlił się i czytał słowo Boże i przychodziły mu na myśl takie słowa, że Módźcie, za tymi, módźcie się za tymi, którzy Was prześladują. Albo jeśli ktoś Cię uderzy w prawie policzek, da mu lewy. I po prostu wiele innych przykładów może by do Słowa Bożego. I dzięki tym Słowom postanowił, że On będzie się za Niego modlił i nigdzie Go nie odda na żaden sąd. I kiedy, kiedy ta wieś się rozchodziła coraz szerzej, coraz szerzej, to... Niedługo potem dostał tam wiadomość, albo list, albo jeszcze coś w tym rodzaju i jeden człowiek postanowił, że da mu na narzędzia, drugi na jakieś tam 50 dolarów, na, na, na inne rzeczy, że w krótkim czasie Bóg wynagrodził po prostu wszystkie te jego braki, które zostały mu jak gdyby w tym momencie zabrane. Taka była odpowiedź na jego szczerą modlitwę. A to pokazało mu, że po prostu Bóg jest żywy, realny, prawdziwy, Bóg jest wielki. Chciałem tylko wspomnieć, taką rzecz, że widzimy z tego przykładu, że Słowo Boże znamy, wiemy jak zastosować, to żeśmy powinni po prostu je zastosować i wtedy według tego słowa żyć, bo wydaje mi się i nam się też może tak się wydawać, że yy, to wszystko jest wokoło nas. Są to po prostu rzeczy, które y, mogą być zastosowane, ale nigdy tego nie bierzemy do ręki. I dlatego nie powinniśmy być ludźmi, którzy abyśmy pokazywali innym, jak mają postępować, albo też jak y, inni są doświadczani, sami żeśmy powinni w te doświadczenia wejść i to słowo w praktyczny sposób wykonać. Które mówi nam, jeśli ktoś ci uderzy w jeden policzek, nadstał mój drugi. Kochani, potrzebujemy tego nawzajem. 122 od czwartej zwrotki. 122 od czwartej zwrotu. Widząc jak jest, Jezus na ten świat się zniżył, bo gorze przyjął najniższych słów. Jak do mnie On nędznego się przybliżył, na krzyżu spłacił Ciuchczeki, grzechu duch. O twojej miłości śpiewam w serca ci. Jak dobryś ty, jak dobryś ty. O twojej miłości śpiewam w serca ci. Szyb życia trudzę, jak w łasce swej osładza każdy trój, za miłosierdzie Twego dziennej chci, łaska byś Ty. Zdzięczność i wzniosę uwielbienie Ci, godzieneś Ty na wieki czci. Zdzięczność i wzniosę uwielbienie Ci, godzieneś Ty na wieki czci.